z reguły jadąc na Dni Pola dni jakiejś uprawy spodziewamy się tego, że to będzie po prostu przegląd odmian, przegląd chemii, gdzie dostaniemy trochę folderów spotkamy się z mądrymi ludźmi i to byłoby na tyle Krajowe Dni Ziemniaka, które odbędą się w Siemiątkach koło Niedzicy w ostatni weekend sierpnia to impreza zupełnie inna Panie Prezesie, czym te dni się będą różniły od takich typowych Dni Pola? Przede wszystkim podstawowa różnica polega na tym, że w trakcie wystawy po tej Poland 26 Krajowych Dni ziemiaka, jakie odbędą się w Nidzicy. Organizujemy cztery duże wydarzenia. Po pierwsze jest to konferencja Żagiel i Wiatr, która będzie miała miejsce w Olsztynie w Centrum Konferencyjnym Przystań. Druga bardzo ważna konferencja o zasięgu międzynarodowym doświadczenie, współpraca, skuteczność, która odbędzie się na hali konferencyjnej na Placu Targowym. No i oczywiście gala uroczysta, która ma uświetnić te święto ziemiaka i święto polskiego rolnictwa. No i w niedzielę mamy panel taki szkoleniowy dla rolników, nieodpłatny, gdzie wszędzie każdy może skorzystać z wiedzy, jaką będą prezentowali i wystawcy, i naukowcy z ihar i z innych uczelni naukowo-technicznych. Wspomniał Pan wcześniej, że tu chodzi przede wszystkim o umiędzynarodowienie polskiego ziemniaka, przecież to nasz skarb narodowy. Dokładnie, jesteśmy w tej chwili drugim producentem w Europie i ósmym na świecie, w przeszłości byliśmy pierwszym producentem w Europie i drugim na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. W tej chwili wchodzący program dla polskiego ziemniaka w swoim założeniu ma otworzyć rynki zagraniczne właśnie dla polskich producentów. Chcemy w trakcie tych konferencji, jakie zostaną tutaj zaprezentowane, uświadomić producentom, przetwórcom, handlowcom, w którym kierunku zmierza świat, jak ten rynek globalny wygląda, co jest konieczne, żeby w tym rynku uczestniczyć, no i oczywiście jakie warunki trzeba spełnić, żeby być równoprawnym graczem. W tej niełatwej grze, aczkolwiek myślę, że tu mamy duże szanse, żeby na rynkach globalnych obudzić wiele tematów, jak to mówią na Zachodzie, w tej chwili byliśmy w Oslo, niedawno w trakcie konferencji Europatat i tam były takie porównania, takie stwierdzenia, no, że Polska to jest ten śpiący olbrzym, my zamierzamy tego olbrzyma obudzić. No właśnie, ale wspomniał Pan o tym, w jakim kierunku idą e, rynki światowe, no w jakim idą, co się dzieje z ziemniakiem na świecie? Ziemiak do tej pory był traktowany jako czwarta roślina uprawna, za chwilę może być to trzecia roślina uprawna, zaraz po ryżu i kukurydzy. Generalnie wynika to ze zmian klimatu, ocieplenia temperatury na kuli ziemskiej i z deficytu wodnego. Ziemiak jest rośliną, która mimo deficytu wodnego jednak mimo wszystko generuje bardzo duży tonaż żywności z małej powierzchni. Może być łatwo przechowywany, może być uprawiany we wszystkich warunkach. No i w tej chwili w Europie uważa się, że konsumenta spada. Nie jest to do końca prawda, dlatego że spada konsumpcja ziemniaka surowego. Natomiast wzrasta konsumpcja produktów przetworzonych. Jeżeli to zbilansujemy, to się okazuje, że w Europie jednak w dalszym ciągu tego ziemniaka konsumuje się dużo. Natomiast horyzontalnym rynkiem dla Europejczyków produkujących ziemniaki to jest z pewnością Azja i Afryka. Tutaj w tej chwili konsumpcja rośnie do 30% rocznie, a największym producentem obecnie ziemniaka na świecie są Chiny, które produkują blisko 3 miliony hektarów. Więc... Jak widać, konsumpcja ziemiaka i trend środowiskowy, a właściwie trend w kierunku zrównoważonego rolnictwa i bioprodukcji, który jest na świecie w tej chwili bardzo odczuwalny, plus polityka zero waste i też polityka, czy też moda na życie w stylu fit, ona powoduje, że ziemiak wraca na salony, również te kulinarne. Nasze wieczerły między m.in. pokaz nowoczesnej kuchni polskiej wykonany przez znamienitego kucharza pana Tomasza Jakubiaka. My jego hasła: myśl globalnie, działaj lokalnie, tak, żeby promować polską jakościową, zdrową żywność, budować patriotyzm lokalny, tak, żebyśmy wiedzieli, jakie ziemie spożywać i co właściwie wymagać od producentów. Dzisiaj to, co jest problemem i to, w którym kierunku mają pójść producenci, i to, co ta konferencja ma pokazać, w bardzo subtelny sposób to żeby dać do zrozumienia, że dzisiaj klient woli jednak najgorszą prawdę niż bardzo atrakcyjną iluzję czy jakieś kłamstwo osoba oszukana na ryneczku której powie się, że to są takie ziemniaki a nie inne, ona po prostu rezygnuje z tych ziemiaków i kupuje inne produkty wydaje mi się, że dzisiaj najważniejsza jest transparentność, najważniejsze jest pochodzenie produktu i wielką szansą polskich producentów jest ukierunkowanie ich na jakość, bo tak jak mówi Jacek Walkiewicz znany filozof biznesu, psycholog. To co buduje tą jakość to jest przede wszystkim pasja, która musi się zrodzić, która musi wynikać z serca. To serce, które producenci rolne wkładają w tą produkcję. Następnie z tego buduje nam się profesjonalizm, a na koniec mamy tą jakość, która w dzisiejszym świecie jest luksusem i myślę, że dzisiaj każdy konsument on jednak wybiera ten luksus, który jest w postaci jakości, czyli woli zapłacić więcej, dostać jakościowy, uczciwy produkt niż jakąś iluzję, która potem kończy się wielkim rozczarowaniem. Myślę, że to jest ten główny przekaz, jaki tu będziemy chcieli pokazać, czyli że rynki międzynarodowe stoją dla nas otworem, że konsument krajowy też bardzo chętnie skorzysta z diety opartej o ziemniak, ale musi to być oparte o transparentność, uczciwość i jakość. No ale też rynek producentów ziemniaków, czy sami producenci ziemniaków bardzo się zmienili w ciągu ostatnich 25-30 lat. Przed dwiema, trzema dekadami praktycznie każdy rolnik uprawiał ziemniaki. Ziemniak był stałym elementem płodozmianu. Dzisiaj zamiast bardzo wielu małych producentów mamy niewielu bardzo dużych producentów, więc to no, tu bardzo się zmieniło. W jaki sposób oni mogą się odnaleźć? Czy im będzie łatwiej, czy im będzie trudniej odnaleźć się na polskim rynku lokalnym, czy na międzynarodowym łatwiej? To na pewno są dwie drogi. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że kiedyś w Polsce mieliśmy 300 tysięcy gospodarstw rolnych, które produkowały ziemiaki. Dzisiaj podaje się różne dane, z tym, że te dane generowane przez GUS, one generalnie nie odzwierciedlają rzeczywistego obrazu, dlatego że wielu rolników obecnie posiada grunty rolne jest beneficjentem dopad bezpośrednich, ale generalnie tej ziemi nie uprawia. Aczkolwiek oni się zapisują, że uprawiają ziemniaki, które prawdopodobnie uprawia jego sąsiad, który po prostu tą ziemię użytkuje. Chociaż krajobrazu rolniczego polskie ziemniaki jednak usunęły się w cień, żeby nie powiedzieć tak zniknęły jest. w wielu miejscach. I w tej chwili to co obserwujemy zmiany klimatu i to, że w Polsce mamy ponad 80% gleb słabych, są to głównie kompleksy glebowe żytni wadliwy lub żytnioziemiaczany, więc generalnie ten ziemiak, on tu bardzo dobrze się wpisuje w nasz krajobraz i w nasze warunki produkcyjne. Są dwa rozwiązania. Oczywiście z jednej strony to wzrost produkcji, profesjonalizacja, produkcja kontraktowa, chipsy, frytki, skrobia. Yy, przetworzony, już, już nie wiem, nie, tak jak, nie jest, surowy. Yy, Firmy konfekcjonujące, które również potrzebują dobrej jakości towaru, a drugi kierunek to jest yy, trzeba na to mocno stawiać, to bioprodukcja i to jest szansa dla tych malutkich gospodarstw, które przy niewielkich nakładach inwestycyjnych, przy wprowadzeniu środków certyfikacji urzędowej i tej powiedzmy ponadurzędowej tak jak Global Gap czy GMP czy inne systemy jakości, które funkcjonują tu w tych systemach mogą bardzo drogo sprzedawać ziemiaki. Dzisiaj ziemniaki jadalne, tradycyjne, konwencjonalna produkcja kosztują na poziomie 2 zł za kilogram. Jest to i tak bardzo wysoka cena, nie spotykana od kilkunastu lat. No ale winę za to ponosi ubiegłoroczna susza. Oczywiście i tegoroczna susza, bo w tym roku też jednak ta susza jest nie wszędzie, ona jest punktowa, ale straty są również duże. Trzeba nadmienić, że w tym momencie ziemiaki do bioprodukcji, czyli te wyprodukowane w systemie ekologicznym, one dzisiaj może rolnik sprzedać lekko po 5 zł, czyli jak widzimy różnica jest prawie 250%. Tutaj bardzo dobrze wpisuje się ten plan produkcji, plan dla polskiego ziemiaka, w plan, który równolegle wchodzi, czyli irygacja i wapnowanie gleb, czyli poprawa żywności ograniczenia ograniczenie erozji. Więc generalnie przy bioprodukcji stosując odpowiednie preparaty naturalnego pochodzenia, naturalne nawozy, stosując systemy certyfikacji można w bardzo szybkim tempie zrestrukturyzować się i produkować bardzo dobrą żywność na lokalne rynki. Też można ją częściowo przetwarzać, Oczywiście tu ziemiakiem to jest troszkę problem, ale można mieć linię do obierania, do pakowania i tak dalej. Myślę, że dzisiejsze warunki i nowo wprowadzone rozwiązania co do sprzedaży detalicznej produktów rolnych przez rolników, one ułatwiają bardzo te rzeczy, więc tak szczerze mówiąc, rolnik, który kopie 50 ton towarowych ziemniaków i sprzedaje je na przykład na przemysł w cenie gdzieś tam powiedzmy dzisiaj do przetwórstwa 600 czy tam 550 zł, może uzyskać 20 ton czy 15 ton ekoproduktu i sprzedać go po 5 zł. Wydaje mi się, że to drugie rozwiązanie jest bardziej atrakcyjne i idealne dla małych gospodarstw, które jednak mimo wszystko mogą dzięki temu rozdrobnieniu, to może być ich atut.